W latach międzywojennych popularny był wiersz Zagłębie Dąbrowskie. O jakich zjawiskach społecznych mówi w nim Broniewski? Znamy je z utworów Żeromskiego. Ciężka praca górników, głodowe płace i ogromne zyski czerpane z kopalni to problemy górniczego zagłębia, pogłębiane przez narastający kryzys gospodarczy i terror blizny. Zwróćmy uwagę na znakomite zharmonizowanie epitetów i metafor z treścią i nastrojem wiersza. Szyb węglowy jest milczący i ciemny. Metafora window złej pieśni na dół zapowiada tematykę utworu i to, do kogo będzie on skierowany. Prześledźmy funkcję epitetów i metafor na przykładzie jednej ze zwrotek. W dół i w górę otchłaniem roku, czarna troska, czarna robota, a na ziemi szeroko, szeroko widma domostw i gruda błota. Epitety czarna troska i czarna robota zestawiają górniczy trud z walką o codzienną egzystencję. Metafora wina domostw oddaje nędzę górniczych osad. Warto także zwrócić uwagę na liczne powtórzenia wpływające na swoisty rytm wiersza, a także zwroty potoczne czerpane z języka gazet i broszur politycznych. Na przykład Trzeba wam skropić wagony wapnem czy ludzką krwią lub Kryzys w ciężkim przemyśle, płace górników głodowe. Popatrzmy na zakończenie wiersza. W znaczeniu dosłownym chodzi w nim o zapalenie lądów kopalni i wysadzenie ściany węgla. W znaczeniu metaforycznym o wybuch robotniczego gniewu, protestu i walki. Twórczość Broniewskiego w okresie międzywojennym zamyka znany wiersz Bagnet na Broni opublikowany w kwietniu 1939 roku, kiedy Hitler wysunął wobec Polski roszczenia do Pomorza i Gdańska. Wiersz miał charakter apelu poetyckiego, wzywającego do obrony ojczyzny, w której istniały przecież rachunki krzywd. Był wyrazem głębokich uczuć patriotycznych poety, tak pięknie wyrażonych w późniejszym poemacie Mazowsze. Władysław Broniewski był znakomitym poetą lirycznym. Jego poezja ogarniała sferę najbardziej osobistych przeżyć, rejestrowała jego radości smutki, refleksje pełne żalu i goryczy. Broniewski pisał piękne erotyki, wzróż jest także cyklu utworów do Anki, przypominający treny Kochanowskiego. Napisał je po samobójczej śmierci swej pięknej i utalentowanej córki Anny, która była reżyserem filmowym. Poezja Broniewskiego wyrażała przekonanie, że poeta powinien pisać o wszystkim, co dotyczy człowieka ilskich przeżyć. Nasze rozważania zakończmy słowami samego poety. Nic ludzkiego nie jest mi obce, bo i radość rozdaje wszystkim. Jego tragiczne losy w latach wojny. Aresztowanie, pobyt w sowieckich więzieniach, eksodus z armią Andersa są przykładem uwikłania człowieka w zawiłe losy historii. Powojenna twórczość poety była często wyrazem jego osobistego dramatu. Wszystkie te problemy wyjaśni nam książka Aleksandra Wata zatytułowana Mój wiek. Kończąc obszerne rozważania o poezji okresu międzywojennego, zatrzymajmy się przy poezji czołowego z kamaryty Juliana Tuwima. Przeczytajmy krótki wiersz do krytyków. Podmiot liryczny zwraca się do krytyków. Chce uprzedzić ich zarzuty wobec jego poezji. Wyraża witalność i afirmację życia. Kpi z nich, nie zależy mu na ich zdaniu. Zdaje się mówić: Doszukujecie się panowie w poezji jakichś głębszych filozoficznych treści, a tymczasem ja, poeta, wyrażam beztroski i spontaniczny entuzjazm dla wiosny i banalnych wydarzeń, na przykład jazdy tramwajem. Wypowiedź podmiotu lirycznego ma charakter ironiczny, bije z niej entuzjazm pełen biologicznych sił młodości. Zwróćmy uwagę, jak bardzo różni się wypowiedź młodego Tuwima od wypowiedzi młodych dekadentów. Poezję Tuwima odróżniało od poprzedników Ukazywanie spraw prozaicznych i banalnych. Głosił chce opiewać tłum, gromadę, zbiegowisko i miasto. W wierszu programowym Poezja z tomu Czyhanie na Boga wyznaje – chętnie tłum się wcisnę. Rezygnacja z nadrzędnej roli poety przejawiła się w nowym ukształtowaniu języka poetyckiego. Poeta wprowadził do poezji język poczny z właściwą mu intonacją – niedopowiedzeniami, skrótami. Możemy to zaobserwować czytając wiersz pod tytułem Rewizja. Przypomina on krótką, wierszowaną nowelę, oddającą w udramatyzowanej formie przebieg konkretnego zdarzenia. Warto zwrócić w tym wierszu uwagę na skrótowość obrazu, tak sprzeczną z młodopolską rozlewnością stylu. Liryczny komentarz, zawarty w krótkich, wtrąconych zdaniach, mówi o tym, co czuł, i myślał rewidowany, a nie poeta, który nie jest w wierszu postacią nadrzędną, ale podporządkowaną i solidarną ze swym lirycznym bohaterem. O tym, jaką rolę wyznaczył w swojej poezji, mówi w wierszu programowym Prośba o piosenkę. Nie jest to wyznanie młodego, początkującego poety, ale dojrzałego artysty. Rozpoczyna utwór apostrofą dobga, który obdarzył go talentem. Pragnie wykorzystać ten dar, tworząc poezję bliską ludzkim sprawom, protestującą przeciw niesprawiedliwości i krzywdzie. Nie chcę tworzyć wzniosłych hymnów, ale wiersze trafiające do prostych ludzi, którymi łatwo manipulować, wykorzystując ich brak świadomości i orientacji w sytuacji społecznej i politycznej. Poeta pragnie, aby jego utwory trafiały do szerokiego, masowego odbiorcy. Opowiada się za poezją dynamiczną, zaangażowaną w problemy dziennego życia. Ma ona być kulą z sześciostrzałowej, błyszczącej piosenki. Tuwim wyraża w wierszu bunt młodego poety dwudziestych. Można zaobserwować nagromadzenie czasowników, co wpływa na dynamizm wypowiedzi poetyckiej. Relat lat poeta stawał się coraz większym i coraz bardziej świadomym wirtuozem słowa. W poznanym wierszu prośba o piosenkę nie na darmo prosił Boga o rym celny, i cienki. Zdawał sobie sprawę, jak trudno nazwać przeżycia słowami. Wiersz Sitowie mówi o trudzie tworzenia. Przypomnijmy, jak Cyprian Kamil Norwit, uznając twórczość artystyczną za ciężką pracę, wyznał w jednym z utworów, że najtrudniej odpowiednie dać rzeczy słowo. O takim trudzie nazywania rzeczy słowami mówi poeta w Sitowiu wyznając. Nie wiedziałem, że się będę tak męczył, słów szukając dla żywego świata. Jako poeta świadomy swego kunsztu czuł się spadkobiercą języka poetyckiego ukształtowanego przez wielowiekową tradycję. To dlatego następny zbiór wierszy zatytułował Rzecz czarnoleska. Nie znaczy to, że rezygnował z wprowadzania do poezji języka potocznego. Świadczy o tym pełen pasji i dynamizmu wiersz do prostego człowieka. Wiersz ma wymowę pacyfistyczną. Podmiot liryczny bierze w obronę prostego człowieka. Nie użala się nad nim, ale przestrzega przed manipulacją, uleganiem wojennej propagandzie. Wyjaśnia jej mechanizmy, odsłania obłudę. Podmiot liryczny wyraża swój gniew przy pomocy zdań wykrzyknikowych i rozkazujących. Wprowadza do swojej powiedzi hasła typowe dla odezw i manifestów, na przykład do ludności, do żołnierzy. Język obfituje w wyrażenia dosadne, brutalizmy, a także neologizmy typu kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników. Wiersz ma charakter agitacyjny, wzywa do zbojkotowania wojny. Fascynacja miastem, dynamizmem życia i codziennością, miała w poezji Tuwima jeszcze inny aspekt. Razę jego budził ograniczony mieszczuch, tępy kołtun przypominający panią Dulską z dramatu zapolskiej. Uwiecznił go w wierszu Mieszkańcy, mającym charakter satyry obyczajowej. Jak przypomnimy sobie salon pani Dulskiej, zrozumiemy, dlaczego poeta mówi o tym, jak to mieszkają w strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie. Prymitywnie ograniczeni, widzą wszystko oddzielnie, bezkrytycznie przyjmując informacje gazetowe. Prowadzą życie ubogie, pozbawione jakichkolwiek ideałów i duchowych doznań. Tuwim obficie czerpał z potocznego języka, a liczne brutalizmy i wulgaryzmy wzmagają ekspresję utworu. Na przykład mieszczanie pod łóżka włażą, złodzieja węszą, łbem o nocniki chłodne trącając. I w zakończeniu. I zasypiają z mordą na piersi w strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie. W latach trzydziestych można zaobserwować przejście poety o młodzieńczej żywiołowości do refleksyjnej postawy dojrzałego artysty, zastanawiającego się nad sensem życia i własnej twórczości. Poeta głęboko przeżywał nastroje związane z narastaniem faszyzmu. Było mu i mówić coraz trudniej, i milczeć coraz boleśniej. Ucieczki od trudnych problemów rzeczywistości szukał w tropieniu dziejów ojczystego języka. W wierszu Zieleń, noszącym pod tytuł Fantazja słowotwórcza, wyznaje swoje kredo typowe dla tamtych lat. Oto dom mój, cztery ściany wiersza w mojej pięknej ojczyźnie, polszczyźnie. Poezje Tuwima, w przeciwieństwie do liryki młodej Polski, cechowały codzienność Życie wielkiego miasta, aktualność. Rezygnowała z biernego, statycznego obrazu świata, wprowadzając ruch, dynamikę. Nie stroniła od refleksji nad sensem tworzenia, rozważała filozofię słów. W czasie wojny na emigracji w Nowym Jorku poeta napisał poemat dygresyjny Kwiaty Polskie. Po powrocie do kraju włączył się w nurt trudnego wtedy polskiego życia i zachodzących przemian. Jakie tendencje artystyczne można zaobserwować w prozie polskiej dwudziestolecia międzywojennego? W latach dwudziestych zaobserwować można wyraźny nurt krytyczny w prozie polskiej. Pojawiły się powieści będące wyrazem straconych złudzeń pokolenia, które doczało się odzyskania niepodległości. Zaliczyć do nich można przedwiośnie żeromskiego czy romans Teresy Hennert, Zofii naukowskiej. Bujny rozkwit prozy powieściowej przyniosły lata 30. Wielkim wydarzeniem stała się publikacja Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej powieści, sagi rodzinnej, kontynuującej tradycję realizmu. W tym okresie następuje aktywizacja pisarzy o poglądach lewicowych. Leon Kruczkowski wydaje powieść Kordian i Ham, uznaną za nowy typ powieści historycznej. Narastał krytycyzm wobec rzeczywistości. Przejawiał się w ukazywaniu życia biedoty. Przykładem może być słynna powieść Poli Gojawiczyńskiej, dziewczęta z Nowolipek. W 1935 roku powstała grupa pisarzy Przedmieście, stawiająca sobie za cel ukazywanie życia środowisk proletariackich. Z grupą sympatyzowała Zofia Naukowska, autorka powieści Granica. W latach 30. można zaobserwować rozwój prozy psychologizującej, reprezentowanej m.in. przez Marię Kuncewiczową i jej głośną powieść "Udzoziemka". Interesującym zjawiskiem był nurt groteski w międzywojennej prozie polskiej, zapoczątkowany głośną powieść Witolda Gombrowicza Ferdy Durkę". Gombrowicz wyszydzał różne stereotypy w myśleniu i zachowaniu współczesnego człowieka. Niezwykłe były utwory Bruno Szulca: sklepy cynamonowe i sanatorium pod klepsydrą. Przetwarzały one rzeczywistość w fantastyczne wizje, obsesje człowieka przeżonego i jednocześnie zafascynowanego otaczającym światem. Warto zapamiętać, że w tym okresie rozwinęła się także literatura faktu w formie wspomnień pamiętników i reportaży. W połowie lat 30. a więc w okresie, kiedy w związku z istniejącą sytuacją polityczną nastąpiło w literaturze wzmożenie tendencji społecznych, ukała się wybitna powieść naukowskiej – Granica. Pisarka postawiła w niej istotne pytania dotyczące człowieka, jego natury i egzystencji. Życie głównego bohatera, Zenona Ziębiewicza, przedstawiła na szerokim tle społeczno-obyczajowym. Aby ukazać mechanizmy społeczne, polityczne, psychologiczne, determinujące postępowanie bohatera, zastosowała inwersję fabularną. Za punkt wyjścia przyjęła moment jego samobójczej śmierci. Takim oto zdaniem pisarka wprowadza nas w akcję powieści – Krótka i piękna kariera Zenona Ziembiewicza, zakończona tak groteskowo i tragicznie, dała się teraz od strony tego niedorzecznego finału rozważyć całkiem na nowo. Zdanie to intryguje nas wieloznacznością interpretacji wydarzenia. Dowiadujemy się, że kariera Ziembiewicza była piękna, ale zakończenie jej nazwane jest równocześnie tragicznym, groteskowym i niedorzecznym. Można zadać pytanie – od kogo pochodzą te określenia? Kto poprzez autorkę wyraża swój sąd o wydarzeniu? Czy to jest sąd pojedynczego człowieka, czy głos bliżej nieustalonej opinii publicznej? O tym, że Naukowska przedstawia opinie różnych ludzi, świadczy następne zdanie. Twarz bohatera okazała się dla jednych przyjemna i nawet rasowa, dla innych jezuicka i nienawistna. Wnioskiem z tych rozważań mogą być słowa pisarki zawarte w powieści, które możemy potraktować jako punkt wyjścia do rozpatrywania jej problematyki. Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my. Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest. Pisarce chodziło o to, aby ukazać rozbieżność między własnym wyobrażeniem człowieka o sobie i swoim postępowaniu, a oceną tego postępowania przez innych. Kim jest główny bohater powieści Zenon Ziębiewicz? Jak przystają racje bohatera do racji zbrości, która go otacza? Zenon Ziębiewicz, syn rządcy z Bole Boży, majątku należącego do hrabiostwa Tczewskich, ambitnie ukończył gimnazjum i wyjechał na studia do Paryża. Przejęty ideałami społecznej sprawiedliwości czyta Marksa, nabierając przekonania o możliwości stworzenia idealnego ładu społecznego. Z braku środków przerywa studia i powraca do bole Boży. Nawiązuje romans z córką miejscowej kucharki, Justyną Bogutówną. Czekałaby go zapewne nieciekawa przyszłość, ale z pomocą przychodzi mu Czechliński, redaktor czasopisma Niwa. Ziębiewicz podejmuje współpracę z Niwą jako publicysta. Na cenę pewnych niedopowiedzeń w artykułach, pozostających w sprzeczności z jego lewicowymi poglądami, Otrzymuje honorarium stypendium, dzięki któremu bez trudu uzyskuje dyplom paryskiej uczelni. Jest to pierwszy krok bohatera na długiej drodze kompromisów i rezygnacji z samego siebie. Ziembiewicz okazuje się człowiekiem słabym. W Paryżu nawiązuje romans z Adelą. Znajomość ta jest dla niego wygodna, a uczucie tej kobiety zaspakaja jego ambicje i próżność. Kiedy Adela jest ciężko chora, opuszcza ją, wyjeżdża. O jej śmierci dowiaduje się z listu od przyjaciela. Po powrocie do kraju Ziębiewicz zostaje naczelnym redaktorem Niwy, po czechlińskim, który obejmuje urząd starosty. Ułatwia mu karierę kilka rzekomo tymczasowych ustępstw na rzecz ser arystokratyczno-ziemiańskich, a także ślub z Elżbietą Biecką, pasierbicą ministra. Zostaje komisarycznym prezydentem małego miasteczka, a więc już swoistym dygnitarzem. Przypadkowo spotyka Justynę Bogutównę, która zostaje sama po śmierci matki. Nawiązuje z nią ponowny romans. Justyna usuwa ciążę. W tym samym czasie zaczyna coraz większej niepewności nabierać kariera Ziębiewicza. Korzystając z kredytów rządowych, starał się realizować przyjęte w młodości ideały sprawiedliwości – Buduje domy dla robotników, pijalnie mleka, rozwija świadczenia socjalne. Pogłębiający się kryzys gospodarczy, zamknięcie fabryki Hetnera powoduje cofnięcie funduszy i fale strajków robotniczych. Na Ziembiewicza spada odpowiedzialność za zabitych i rannych. Oblany kwasem przez Justynę popełnia samobójstwo. Ukazując proces zaprzedawania się uczciwego we własnym mniemaniu i bez wątpienia wrażliwego człowieka, Przedstawiła pisarka nie tylko warunki zewnętrzne determinujące jego postępowanie i decyzje. Ukazała także dynamikę procesów myślowych bohatera, jakie mu towarzyszyły, bez jakich nie mógł pominięciem wyrzutów sumienia przystać na robienie kariery politycznej. Pokazała system manipulacji, jakimi niby siatką ochronną otacza własne sumienie. Ten system tworzonych na poczekaniu teorii i samousprawiedliwień to ciąg preparowanych kolejno mitów, stanowiących fałszywą, lecz godną świadomość bohatera. Kiedy Elżbieta pokazuje mu nielegalną bibułę, z której wynika, że więźniowie polity torturowani, Zenon nie chce tych wstrząsających relacji przyjąć do wiadomości. Mitologią jest wyznawany przez niego pogląd, że Polska to kraj o wyjątkowym statusie, nie narażony na ostre konflikty. Formą tej fałszywej świadomości jest jego koncepcja rozwiązywania problemów społecznych na drodze filantropii. Ziębiewik przybiera konformistyczną postawę w życiu osobistym. W romansie z Justyną zatraca poczucie odpowiedzialności. Elżbieta z kolei jest dla niego buforem bezpieczeństwa. Nieustannie żąda od niej akceptacji swoich poczynań. System mistyfikacji bohatera rozpada się pod wpływem wydarzeń. Bezpartyjna niwa okazuje się narzędziem klerykalizmu i ziemiaństwa, a odpowiedzialności za śmierć robotników nie chce przyjąć na siebie ani Ziembiewicz, ani Czechliński. Z tych rozważań można wyciągnąć wniosek. Nie tylko czyn kwalifikuje człowieka, ale jego milcząca aprobata. Ziębiewicza kwalifikuje miejsce, w którym jest, w tym także urząd, stanowisko, pozycja w obozie Polski międzywojennej. Prawdą jest, że Ziębiewicz miał kompleks Boży. Prawdą jest, że wciągnięty został w machinę administracji państwowej, gdyż zmusiły go do tego warunki. Jednak wszelkie poznane przez nas uwarunkowania postępowania bohatera nie ciążyły nad nim jak nieodwracalny fatum. Ziębiewicz pokazany został w powieści jako człowiek posiadający prawo wyboru. Zdaniem naukowskiej człowiek jest zdeterminowany, a jednocześnie wolny a jako taki odpowiada za swoje czyny i działania. Bogata i rozległa refleksja o ludzkim losie we współczesnym świecie została przez pisarkę osadzona w polskiej rzeczywistości lat międzywojennych. Ziemiaństwo reprezentują hrabiostwo Tczewsty. Ich życie przypomina życie ziemiaństwa w Nawłoci, przedstawiając przedwiośniu żeramskiego. Wypełniają je polowania, spotkania towarzyskie, a sztuka kulinarna podniesiona została do rangi obrzędu. Dowodem wątpliwej moraci ziemiaństwa są erotyczne skłonności hrabiny Tczewskiej uganiającej się za mężczyznami. Jednocześnie, jak przystało na panią z wyższych sfer, zajmuje się filantropią i manifestuje swój klerykalizm. Dobrotliwy hrabia Tczewski zabiega o względy pospolitej aktoreczki. Ci swojscy... Czasem śmieszni ludzie stają się groźni jako przedstawiciele określonej klasy społecznej, jako podpory reżimu. To oni uzależniają od siebie bezpartyjny dziennik Niwa. Oni decydują o karierze Czechlińskiego i Zenona. Nie potrafią gospodarować, utrzymując jednocześnie niczym nieuzasadnione pozory zamożności. Nie liczą się z podanymi. Człowiek ma dla nich wartość do momentu, kiedy może pracować. Chorą Bogutową natychmiast odsyłają do bole Boży. Pisarka podkreśliła także ich konserwatyzm i pseudopatriotyzm. Upadłe ziemiaństwo reprezentują rodzice Ziembiewicza. Walerian Ziembiewicz stracił własny majątek na skutek złego gospodarowania. Zachował typowe cechy szlacheckie, jest porywczy, Ograniczony, egoistyczny, bije chłopów, ugania się za wiejskimi dziewczynami, a dowartościowuje kiepską grą na skrzypcach. Podobną ograniczoność uosabia jego żona, całkowicie podporządkowana mężowi, dobra i bezradna, władająca kiepską francuszczyzną. Mieszczaństwo reprezentuje w granicy Cecylia Kolichowska, właścicielka czynszowej kamienicy w Doporejęcie. Jej salon przypomina salon pani Dulskiej. Kolichowska jest podobnie jak Dulska ograniczona. Mieszkańców kamienicy podzieliła na kategorie według stopnia zamożności. Piwnicę zamieniła na mieszkania dla biedoty. Elżbieta Biecka zadaje sobie pytanie. Czy to nieszczególne, że ludzie zdecydowali się żyć sobie warstwami? Dla Kolichowskiej kamienica jest źródłem dochodów i kłopotów. Dla Elżbiety obraz życia podzielonego na piętra jest obrazem stosunków społecznych. Budzi jej sprzeciw i współczucie. Pani Kolichowska żyje w zamkniętym, hermetycznym świecie. Raz w roku na swoje imieniny przyjmuje gości. Jest to swoisty zlot widm. Rozmowy pań, żon adwokatów, urzędników świadczą o zakłamaniu i obłudzie moralnej. Jedna z nich popiera dobroczynność, ale wyrzuca z mieszkania ciężarną służącą. Podobnie jak dulska te panie reprezentują moralność na pokaz tak samo postępował drugi mąż pani Kolichowskiej zachowywał pozory, przestrzegał zasad, a po śmierci pani Kolichowska znalazła w jego sejfie zamiast pieniędzy listy od kochanki obłuda i ograniczoność stwarzały z mieszczaństwa groźną siłę wpływającą nieustannie na losy kraju tragicznie przedstawia się obraz mieszkańców w suteren. Miejskiej Biedoty, Joasi Gołąbskiej, jej dzieci i jej brata, Franka Borbockiego. Naukowska nie ograniczyła się do ukazania nędzy i życia w strasznych warunkach. Zgodnie z prawdą owych czasów, pisarka pokazuje, jak wśród skazanych na głód i bezrobocie zaczyna dojrzewać bunt, wola walki o godne życie. Pisarka ukała w powieści różne aspekty życia sanacyjnej Polski. Wyjaśnijmy tytuł powieści. Jest on wieloznaczny, oznacza granicę społeczną. Naukowska wyraźnie eksponuje granicę oddzielającą świat pracy od świata konsumpcji, proletariat od elity. Granica społeczna dzieli Bogutową od Tczewskich, tłum bezrobotnych od właściciela Huty Hetnera, robotników folwarcznych od Waleriana Ziębiewicza, mieszkańców Suterem od właścicielki kamienicy, pani Kolichowski. Granica oddziela więźniów politycznych od ich towarzyszy na wolności. Granice jako przegrody obyczajowe i środowiskowe z góry skazują na niewodzenie młodzieńcze uczucia Zenona i Justyny. Tytuł oznacza także granicę moralną, której nie wolno przekroczyć w stępowaniu z innymi ludźmi. Elżbieta stwierdza w rozmowie z Zenonem istnieje jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być są. Ksiądz Czerlon, i Karol Wąbrowski rozpatrują pojęcie granicy filozoficznej pomiędzy racjami metafizycznymi i racjonalistycznymi. Rozważania na temat tytułu prowokują do refleksji. W wirze przemian obyczajowych, społecznych, politycznych normy moralne ulegają przemianom, stają się niekiedy nieuchwytne. Gdzie znaleźć kryterium dobra i zła? W powieści naukowskiej można znaleźć odpowiedź na to pytanie. W tym nieuporządkowanym, skomplikowanym świecie podstawowym kryterium moralnym powinien być drugi człowiek. Pisarka poszukuje w granicy gruntu, na jakim powinni stanąć ludzie, chcąc utrzymać status istnienia jako zbiorowość. Granica jest przykładem wysokiego kunsztu pisarskiego-naukowskiej. Inwersja fabularna uwarunkowała zmienny tok narracji. Realistyczno-opisowy to znów typowy dla powieści psychologicznej. Główny wątek fabularny dotyczący dziejów Zenona Ziembiewicza reguluje czas historyczny, fabularny. Wątki poboczne konstruowane są jak u Prusta w oparciu o czas subiektywny. Świat przedstawiony w powieści poznaje czytelnik z wielu stron, z wielu perspektyw i punktów widzenia. Jest to świat ciekawy i intrygujący. Naukowska nie moralizuje i nie narzuca prawa, a rozważa ludzkie czyny i intencje a przez to uczy poznawania ludzi i świata.